Kład to urządzenie, którego no, większość rolników jeszcze nie używa, a to wbrew pozorom bardzo dobry pomocnik w gospodarstwie. Mówię jednak nie o kładach takich typowo sportowych, którymi nic wozić się nie da, co najwyżej własną osobę, ale o kładach typowo użytkowych, które wciąż jednak jeszcze rzadko widuje się w naszych gospodarstwach. Kład jest tak? mamy napęd dołączany, możemy wszystkie koła mieć napędzane. Jest to lekkie, mało waży, co jest plusem nad innymi maszynami rolniczymi. Posiada to homologację jako ciągnik rolniczy, tak, co też jest istotne przy ewentualnym odliczeniu podatku, no bo to, to, to też jest dość istotny aspekt. To jest typowy to, to sprzęt użytkowy, tak, no bo moc przełożenia dowieźć, podwieźć, gdzieś na pole, do gospodarstwa, no, no rewelacja, no, trzeba by to w praktyce sprawdzić, prawda, bo to tak, zastosowań jest, jest duże. ja sam nie jestem rolnikiem i nie wiem jak, jak, jak to może być jeszcze użytkowane, natomiast na pewno znajdzie to zastosowanie w gospodarstwie. Bo ten model, przy którym stoimy tutaj, widzę, że jest trzyosiowy, sześć kół, napęd na wszystkie sześć. Napęd na wszystkie sześć lub dołączana jedna tylna. Jaki to ma silnik? Jaką przekładnię? Tu jest przekładnia, jest pasek, tak? jest to tak zwany wariator, przenosi się napęd wałem na dyferencjały, tak? napędza to skrzynia pasowa, czyli pasek, talerze wariatora. Tu jest akurat silnik dwucylindrowy, 650 cm3, o. czterosuwowy, dwucylindrowy, tak zwana fałka. To jest silnik Rotax austriackiej firmy. Mocy będzie miało to około, około 60 koni. Czy to już jest konkretna moc? Jest też taka wersja, taka sama, sześciokołowa z silnikiem litrowym 1000, o pojemności 1000 cm3. Też Rotax, też dwucylindrowy, ale wtedy mamy 82 konie mocy. Wspomniał Pan o diferencjale. czy zatem jest możliwość blokady diferencjalu, Bo przecież w ciągnikach to jest jeden z krok. Szoda Automatyczną, tak zwany i to mamy z przodu w dyferencjale. Czyli, co, czyli on rozpoznaje to, że jedno koło nam zaczyna bursować? Tak, buksować? dokładnie i przyczepność y, moc przekazuje na koło, które ma przyczepność w danej chwili. I tutaj nic nie jest dołączane. Ale tak samo jak w kładach na przykład konkurencja w Yamasze było do tej pory tak, że był ten, y, blokada dyferencjała była dołączana. Tutaj ona po prostu jest. Po dopięciu dyfra przedniego to, to z automatu Widząc ten napęd na trzy osie i szerokość tych kół, pytanie moje jest więc, właśnie, jakie opony? Takie zwykłe terenowe, jak zwykłe? jakie Tak, inne? to są akurat opony seryjne, to są Karlajsy, które firma BRP daje, w, w, nazwijmy to, w standardzie do sprzętu. Natomiast jeżeli chcemy dobrać ogumienie pod konkretny teren, tak? Czyli, no nie wiem, podam tutaj na przykładzie sprzętów, które się ścigają, ludzie używają tego do rekreacji, tak, no to tych opon za, yy, rodzajów jest naprawdę sporo, więc, więc tutaj do rolnictwa również możemy sobie dobrać opony do błota, do szutrów, no bo to, to czy on będzie prawda jechał szybko i czy będzie się ścigał, czy będzie wykonywał jakąś pracę i będzie w danym terenie po prostu miał sobie, mówiąc kolokwialnie, poradzić, no to... I ty To sobie rozumiem, poradzi na odpowiedniej są, oponie. To są opony standardowe, są 16-calowe? Bodajże tak, felgi mają dwunastki, musielibyśmy podejść, zobaczyć. W jakich najtrudniejszych warunkach testowaliście Państwo tego typu kłady? One są testowane co tydzień przez naszych klientów i kolegów zarazem. Ja akurat nie jestem kładowcem, ja tym sprzedaję to, handlujemy tym. Natomiast no, te sprzęty jeżdżą wszędzie, naprawdę, od yy, podmokłych łąk, przez rzeczki, po, po podjazdy, zjazdy, trawersy, naprawdę, wszędołazy. to są typowe wszędołazy. tak, i naprawdę te silniki, tutaj te sprzęty, który, którymi handlujemy, tak, z tymi silnikami, kanamy, ogólnie bombardier z silnikiem rotaksowskim, naprawdę są to maszyny top, jeżeli chodzi o układy. stąd też ta cena, ma to też przełożenie na cenę. Nie?